To jedno z takich chwil, których nie zapomina się łatwo Ta miłość jest prawdziwa, choć życzą by była pułapką Damy radę, czasem faktycznie bywa niełatwa Ale do końca przy tobie chcę odpoczywać i zasnąć Każdy zachód słońca celebrować z tobą Dzień widać z tobą, dzieci kołysać z tobą A teraz patrz na krąg. Wdychaj to powietrze, które jest świeższe Niż kiedy ja pierwszy raz dotknął My mamy korony jak do dwójka ludzi pierwszych Tylko dla nas to mój ptasz i wiersz Akompaniament świeższy, niedawno pierwszy Teraz ostatni słońca, promień jest piękniejszy Bo wyłapuję go z twoich spojrzeń Jest cudownie, twoją rękę w ręce mam A nasz dialog wygląda mniej więcej tak I Nie mamy czasu dla czasu na tłok Tu nie ma miejsca, bo ten świat jest nasz dla Scarface'a, boku jest pięknie niebo promieniami pęka, ale to dla mnie nic nie znaczy, to ty tu jesteś piękna, zaczyna się ściemniać, to zapowiedź nocy, lekki letni wiatr układa twoje włosy ty układasz się jak kociak na moim ramieniu, nie umiem już bez ciebie żyć prędzej wytrzymałbym bez plenu, nic nie mów wystarczy mi, że tu jesteś to najlepsze miejsce, żeby oddać ci serce, przecież sam nie wiesz kiedy mówię, że jesteś okropna, kiedy twierdzisz, że ta bluza, w której siedzisz jest skropna on czuje jak przytulasz się, nie zwolicie zranić i uśmiechasz się tak, że za ten uśmiech mógłbym zabić, całujecie Znowu przy dole mi patrzę w oczy i budzę się, patrzę, druga w noc I love you.